Festiwalon, odcinek pierwszy, dziewiąty festiwal filmu i sztuki Dwa Brzegi. Film Ida zdobył dziesiątki nagród i zyskał uznanie na całym świecie. W ramach lekcji kina gościem Grażyny Torbickiej była producentka filmu Ewa Puszczyńska. Jak przystępowaliście do produkcji filmu Ida? Projektu, który był właściwie bardzo ryzykowny, czarno-biały, no, taki zrobiony w minimalistycznej bardzo formie, czy Ty jako producentka, patrząc na ten projekt, znając scenariusz, wierzyłaś, że to jest film, który, zostawmy na razie Oscara, który przejdzie przez światowe festiwale jak burza i wszędzie będzie zdobywał nagrodę? Znaczy ja, ja przede wszystkim bardzo chciałam zrobić ten film, bardzo chciałam pracować z Pawłem Pawlikowskim, bo um, znaliśmy się od jakiegoś czasu osobiście, nigdy razem nie pracowaliśmy. Natomiast ja znam wszystkie jego filmy, te fabularne, które zrobił do tej pory i również wszystkie dokumenty, bo Paweł wywodzi się z dokumentów. A, więc kiedy tak naprawdę on zaczął pracę nad tym projektem w Wielkiej Brytanii z brytyjskim producentem i kiedy przyjechali do Polski po raz pierwszy szukali koproducenta, nie szukali producenta, myśleli, że ten film będzie filmem, filmem brytyjskim. A, tak się potem stało, że, że no, strona polska przejęła a, i byliśmy głównym producentem tego filmu. Ja absolutnie wierzę, znaczy ja bardzo po prostu chciałam zrobić ten film i powiem szczerze, wierzyłam, że to będzie coś niezwykłego, natomiast absolutnie w najświętszych marzeniach nie przypuszczałam, że ten film będzie, a po pierwsze zdobędzie Oscara, a po drugie, że będzie takim wielkim światowym przebojem, bo, bo tak to się stało. I myśmy w ogóle nie myśleli o tym, że dla kogo robimy ten film, dla, po prostu chcieliśmy bardzo go zrobić i wierzyliśmy, że robimy coś, coś niezwykłego. Ale tak jak już powiedziałaś Grażyna, że to taki mały, czarno-biały po polsku z nieznanymi na świecie aktorami i to był pierwszy, kiedy podjęliśmy taką decyzję, Paweł, a oczywiście ja mu cały czas sekundowałam, Nasz y, główny partner, właśnie brytyjski producent, z którym Paweł zaczął rozwijać ten projekt, postanowił się wycofać. Powiedział, że on nie wierzy w to, że taki film y, będzie można gdziekolwiek sprzedać, w związku z tym nie będzie ryzykował, inwestował żadnych pieniędzy w to, żeby, żeby je stracić. Um, nie wiem, czy powinnam, czy to Państwa będzie interesowało, jak, jak, jak to się stało i jak, jak mi się udało jednak jego i te jego pieniądze utrzymać. Oczywiście, że no. nas to interesuje. Więc um, myśmy mieliśmy się spotkać w Cannes, to już było kilka lat temu, i mieliśmy dopiąć jak gdyby, całą, cały deal, umowę, uh, ustalić wszystko. Um, I dzień przed tym umówionym spotkaniem zadzwoniła do mnie jego asystentka i powiedziała, że jest jej bardzo przykro, ale przekazuje wiadomość od Eryka, że to spotkanie się nie odbędzie. A co więcej, Eryk postanowił wycofać się z tego filmu. Um, I to dla mnie było, to dla mnie było um, ogromne zaskoczenie, i um, nie ukrywam w tym danym momencie, to po prostu poczułam się na dnie rozpaczy, dlatego że przedtem um, wydawało mi się, że mam fantastycznie wygodną i luksusową wręcz pozycję dla producenta, ponieważ Aret mi mówił, Erik jest bardzo bogatą osobą, bardzo zamożną osobą, jego stać na to, żeby ewentualne braki finansowe, budżetowe filmu rzeczywiście e, uzupełnić z własnych zasobów. E, I oni mi powiedział tak, to tu się w ogóle nie przejmuj, jakkolwiek ci się uda ten film sfinansować, to świetnie. Zbierz oczywiście maksymalną ilość pieniędzy, jaka ci się uda z Polski, z Europy, ale jeżeli będziesz miała jakiekolwiek braki, tak zwany gap finansowy, to, to, to się nie martw, bo ja to wtedy dopnę swoimi pieniędzmi. I w momencie, kiedy on mówi, że on się wycofuje i, i jak gdyby ten film go przestaje interesować, to już Państwo teraz wiecie, że dlaczego ja byłam na dnie rozpaczy. Tym bardziej, że to Eryk podpisał umowę ze scenarzystą i tym bardziej, że to Eryk podpisał umowę z Pawłem Pawlikowskim na reżyserię i na współ, współpisanie scenariusza. W związku z tym rozpoczęłaby się dla mnie bardzo ciernista droga od odkupywania tych praw, na co oczywiście kompletnie nie miałam pieniędzy, więc po, po dwóch dniach o, bicia się autentycznego bicia się z myślami i takiej, takiej, takiej, taki kobiecej wahania się między, prawda, euforią, mam pomysł jak to rozwiązać, a znowuż rozpaczą. Po dwóch dniach zadzwoniłam do Eryka i powiedziałam, słuchaj, jeżeli wycofasz się z tego filmu, to i tak stracisz pieniądze, stracisz te pieniądze, które włożyłeś w scenariusz, stracisz te pieniądze, które podpisałeś z Pawłem na reżyserię, bo myśmy podpisali z Pawłem taki deal tak zwany pay o play, czyli niezależnie od tego, czy film powstanie, czy nie, Pawłowi te pieniądze trzeba będzie zapłacić, Um, I w związku z tym udało mi się go przekonać, że, że okej, okay, ja nie chcę od niego nic więcej, chcę, żeby został tylko z tymi pieniędzmi, które zapłacił za scenariusz i za reżyserię, a także byłam na tyle bezczelna, że poprosiłam o 250 tysięcy euro pożyczki na tak zwany cash flow, czyli, czyli przepływ gotówki, żebym mogła um, bardzo gładko i zgodnie z harmonogramem finansować tę produkcję. I tak to się stało i wtedy mogliśmy przystąpić do zdjęć.